Panie profesorze, zakończył się drugi ogólnokrajowy Dzień Kukurydzy, który był organizowany przez tego samego organizatora PZPK i Top Farms Agro. Jak pan ocenia to, co działo się w dniu dzisiejszym na po w gołębinie starym. Ja myślę, że dzień był udany. To, przynajmniej tak wynika z, z moich obserwacji, ale również z tych wypowiedzi przedstawicieli firm, którzy e, tutaj mieli swoje stoiska, prezentowali odmiany. Prezentowali oczywiście nie tylko odmiany, maszyny, środki chemiczne. Po prostu było dużo ludzi. E, było spore zainteresowanie tym, co e, można było obejrzeć e, również materiałami, które są... E, no tutaj jest, jest to rzeczywiście rzecz, która nas cieszy, ponieważ jeśli potwierdzi się te dane, że było 6 tysięcy ludzi tutaj, to rzeczywiście byłoby to duża sprawa, od dawna w Wielkopolsce nie nieobserwowana. Także jest, myślę, że, że dzień możemy uznać za udany. No trochę pogoda zrobiła psikusa, bo w ostatnim tygodniu kukurydza no, bardzo mocno przysła i ten stan jej jest no, trochę gorszy niż oczekiwali, no ale takie, takie rolnictwo, takie, takie są przypadłości i na to y, oczywiście nic nic nie poradzimy. Y, w każdym razie, no tym niemniej, można powiedzieć, że większość tutaj plantacji, większość odmian prezentowanych jest, jest udana i mimo nawet tego, że ona y, przysła, to plony będą zupełnie zadowalające. Choć niewątpliwie musimy się liczyć z pewnymi stratami w tych plonach, czyli gdybyśmy chcieli, a tu nie część plantacji będzie zbierana również pod kątem ewentualnie e e uzyskanych plonów, no to myślę, że one aż takie rewelacyjne, jak na przykład w roku ubiegłym, to nie będą. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, jak, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o powierzchnię zasiewów w tym roku. W ubiegłym roku był pan zachwycony, było to ponad milion hektarów. Jak to dzisiaj wygląda? No ja myślę, że jest to, jest to podobne, to znaczy według różnych ocen jest pomiędzy miliona, a milion sto, czyli byłoby ta powierzchnia zbliżona, choć niestety, no, to jest przypadłość naszej statystyki publicznej, że y, właściwie dość późno podaje te wiadomości i nie wiem na ile to że oczywiście będzie, bo na pewno były pewne straty, jeśli chodzi o niektóre powierzchnie, które zniszczyła powódź, pewne straty, które właśnie z, z racji zbyt późnego siewu po prostu też nie przetrwały i, i zostały wcześniej zagospodarowane. Także to jest jedna strona, z drugiej strony właśnie ta susza, która niestety już pół Polski objęła i tutaj również przyszła do Wielkopolski w ostatnim tygodniu, no spowoduje spore straty. Także na pewno jeśli chodzi o powierzchnię było nieźle, natomiast jeśli chodzi o zbiory to już takim optymistą nie jestem. Że raczej wygląda na to, że te powiedzmy niby te czy czy, czy miliona ton ziarna, które tu niektórzy oczekiwali. Oczywiście na to konto spuszczając ceny skupu, które zaplanowali. Ja myślę, że to będziemy raczej daleko dobrze, jeśli zbierzemy 2,5 miliona ton kukurydzy na ziarno oczywiście zbieranej. Na no, w przypadku kiszonki będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o, o yy, wysokość zbiorów. Natomiast też yy, z kolbami, czyli jakością, nie wszędzie jest, nie wszędzie jest dobrze. Ponieważ albo termin zawiódł siewu, czyli był zbyt późny, albo też właśnie w tym ostatnim okresie kolby po prostu albo nie zostały dobrze zawiązane, albo się po prostu nie rozwinęły należycie, czyli też jakościowo będą, będą straty. Czyli wbrew różnym oczekiwaniom, myśmy tu sami byli optymistami, rok ten chyba będzie rokiem przeciętnym dla kukurydzy, a może nawet trochę poniżej przeciętnym. Wśród wielu wystawców zawsze dominowali hodowcy, dilerzy czy sprzedawcy zajmujący się nasionami kukurydzy. Były również prezentowane maszyny za każdym razem, natomiast ja ostatnio obserwuję, że pokazują się nam giganci, potentaci firmy chemiczne mające środki ochrony roślin dla kukurydzy. Co spowodowało przypływ tych firm już nie a związanych z chemią? No, oczywiście nasienne to niejako z założenia, bo a. idea Dni Kukurydzy zaczęła się od tego, żeby pokazać odmiany i to te najnowsze, bo każda firma ma no do dyspozycji, oczywiście w zależności od formuły, powiedzmy maksymalnie sześć odmian do przedstawienia, no, czyli siłą rzeczy tylko nowości mogą być lub też takie odmiany, na które firma stawia, że tak powiem. Natomiast dlaczego pokazują się inne firmy? Po pierwsze to jest tak, że dzisiaj wiele firm chemicznych wykupiło firmy nasienne, czyli niejako Stoisko nasienne jest wsparte stoiskiem chemicznym firmy, to jest jakby jedna sprawa, a druga no, milion czy milion sto tysięcy hektarów to już jest porządna powierzchnia i firmy zaczynają być coraz bardziej zainteresowane tym rynkiem, a jeśli jest dobra okazja zaprezentować swoją ofertę dla kukurydzy, to dlaczego tu nie stać? wśród wystawców y, oglądałem maszyny, a wśród maszyn znalazłem y, urządzenie do oprysku z powietrza. Rozmawiałem z konstruktorem, z pomysłodawcą tego wiatraczka, stwierdził, że y, 80 hektarów opryskuje w 35 minut, do 40 maksymalnie. Panie profesorze, co się zaczyna dziać w kukurydzy? Z powietrza opryski, no one były. Tak, tak, tak. O, one były. A tutaj? No jest to, jest to rzecz, która mnie cieszy osobiście, ponieważ no od lat narzekamy, że podstawowym problemem jest oprysku kukurydzy przeciwko głównie o masnicy pracowiącej, ale dzisiaj akurat za drzwiami już czeka stonka kukurydziana tak, tak. i praktycznie też już druga, dolną połowę Polski też już opanowała w mniejszym, większym stopniu. Czyli musimy szukać środków i metod, które pozwolą nam uporać się z tym problemem. I oczywiście jest to jedno z lepszych, a może nawet najlepsze rozwiązanie. To jeszcze oczywiście zobaczymy, jak to w praniu będzie to wszystko działać, ale z tym, przynajmniej na dzisiaj z tego, co jest nawet pod względem i ekonomicznym, cenowym, no jest to metoda, która rzeczywiście dla rolnika może być najbardziej obiecująca. Oczywiście pomijam odmiany GMO, bo one no w, w tym przypadku tutaj rozwiązują sprawy niejako z założenia, no ale póki co to ich nie możemy uprawiać w Polsce według w świetle ostatnich przepisów. Natomiast w porównaniu do tych metod tradycyjnych, czyli opryskiwania środkami naziemnymi, czy metody biologicznej w postaci rozwieszania kruszynka, no to jest zdecydowany postęp. A jeśli chodzi o tę metodę biologiczną, to on również może, może te kapsułki, czy jakąś inną metodę, kruszynka w formie zawiesiny też rozpryskiwać na polu, czyli on nam jako tą metodę biologiczną może też uskutecznić i myślę, że nawet z lepszym skutkiem niż to, co się robi na ziemi, czyli po prostu pokrycie łanu będzie dokładniejsze, czyli łatwiej będzie ten szkodnik mógł dopaść o omacnicę larwy i oczywiście tym sposobem uchronić łan. Jeśli by tą metodą dało się poprawić tą skuteczność, a takie badania właśnie z tego, co przedstawiciele donosili, są prowadzone, no to byłoby, byłaby to duża sprawa. Zaskakuje, zaskakuje wyjątkowa sprawność organizacji tej imprezy. Mm -hmm. no byście... co, państwo, co państwo robicie właśnie, że, że tak sprawnie wam to idzie, że yy, wszyscy są zadowoleni? Tutaj jest główna zasługa to Farmsu Wielkopolska, który tutaj da, położył duży, duży nacisk na właśnie tą organizację. No oczywiście no to wszystko kosztuje, to niestety spowodowało pewien wzrost, wzrost kosztów, jeśli chodzi o firmy nakładów, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku powinni być zadowoleni, no bo wiadomo, że nie ma nic za darmo, chociażby głosienie było w tym roku moim zdaniem zupełnie dobre czy nawet doskonałe, co zawsze co mieliśmy z tym kłopot, nawet nawadnianie tu częściowo, co może nie widać, ale też były wczoraj, żeby się tak mocno nie kurzyły, tutaj nawadniane. To są rzeczy, które, które no oczywiście tu padło, padło na, na tego naszego współorganizatora, czyli miejscowego właściciela, tym niemniej no, myślę, że trzeba podziękować za to, że zrobili to dobrze. Z mojej strony mówię na pewno lepiej niż w zeszłym roku, a o to chodziło. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów i Dobra. powodzenia w organizacji kolejnego dnia.